Milowanie bratrze, i sestry. Sestra Faustyna narodziła się 25. sierpnia 1905 w Głogowci w Polsku Stanisławowi a Marianie Kowalskich jako trzeci dzicie z deseti. Rodzina patrzyła kwarności w świnice warckie w diecezji w Włocławek. Żyła z bardzo chudego gospodarstwi a otec pracował i jako tesarz. Helena, późniejsza sestra Faustyna, już w sedmi latach pocitila przed wystawieną Najsvětější swatosti první pozvanie k chlubšemu životu z Panem. K pierwszemu swatemu przyjmaniu przystąpila w dziewięciu letech a od tej doby w toucha po apostolskim působení. Jakmile se naučila trochu číst, se nad knihou životopisy svatých, která pry jediną jedinou knihou v rodině. swatych svatých pak vypravěla druhým. Do školy chodila asi od 11 let, a jen trzy roki, Pak zaczęla polsko-ruska walka. Belka chudoba znemožňovala Kowalskim společnou nedělní navštěvou bohoslužeb w sąsiedniej wesnicy, protože nie mieli potrzebne obleczeni a obów pro wszechne Mała Mala Helena doma proto organizowała spoleczne modlitby używane przy liturgii, aby mszy prożywali, ale spodnie duchownie. Po skończeniu walki, 16 leta Helena, aby financznie wypomogła rodzinie, odeszła stoużyt do Aleksandrowa u Lodzi, zdalene padesat kilometrów ich o wychodnie od rodnej wesnice. Ponecelem roce, zneklidniowana widieniem neznamego światła, pocitila nalechawe wolani do klasztera. O chlas rodziczu wszak żadala marnie. Otec odwodniwał zamitnuti i potrzebą wiena. Helena proto w 17 latach znowu odeszła do lodzi, tentokrát k przybuznym, a pracowała przez rok w prodejnie Marii Sadowskiej. Ani pak jej rodzice nadawali nadziei na souhlas, a tak zaczęła skąszeć żyć świeckim żywotem. Przy jednej tanecznej zabawie mniela widzenie skrwavenego Jezusa, a w Jego wyczytku. Jak długo cię mam trpied? Jak długo mnie budesz pokojuścet? Paki w Łódzkiej katedrale w nitrznich latach wezwał, aby jela chnet do Warszawy. Stryice i pokojuścet zadrzet, ale na koniec stał jej pomocnikiem w ucieku od rodziny. W nieznanym prostsiedzi Warszawy se Helena obratila z prośbą pannie Marii, aby wedla jej kroki. Poté v dusi obdržela, by za město, tam u dobrých lidí přenocovala a ráno se vrátila chledat klášter, který by ji přijal. Nemohla ale takové najít, a již zaklepala na dveře posledního u sester Božího Milosrdenství v žitné ulici we Warszawie, zde jí představena poradila aby alespoň rok pracovala, aby dělala si na vybavu, uposlechla a práci našla v Lipšicu u ostrovku. Když se 1. srpna 1925 vrátila za představenou, ta ji poslala zeptat se Pana domu, zda ji přijme. Šla tedy do kaple, kde uslyšela, ano, přijímám, i si v mém srdci. Stala się w rzecholnicy Matki Bożych o Zakładem Zakladem o żywota swate sestry Faustyny, je najkrasniejsze tajemstwi chrześcijańskiej wiry, tajemstwi Bożych o Aby Abychom im mohli żyć, musimy go najpierw poznać. Sestra Faustyna, posłuszna reguli, często rozjmala o tom, co Bóg uczynił pro człowieka przy jego stworzeniu kolik Boży Syn wytrpiel, aby nas wykołpił, jak wielkie poklady nam zanechal we swate cirkwi, a co pro nas przyprawił we wieczne blażeności. Jest to cesta zalożena na postoji dziecka duwiery w Bocha, która się projebuje pełnieniem Jego woli, a na postoji miloserdeństwie bliżniemu. Ozbieną jej medytacji są nadherne teksty uwedene w jej deniczku. Posłaniem Sestry Faustyny jest chlasat swietu poselstwie o Bożym Miloserdenstwie skutkiem, słowem a modlitbą. Innymi słowy posłaniem Svatę Sestry Faustyny są się o chrześcijańską dokonalost, przybliżowa dach lasat prawdu o Miloserdne Boży łasce ke każdemu człowieku zjewną w Pismu swatem. Swaty Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miloserdenstwie divias in misericordia napsal Cirkiew żyje swym prawym żywotem, gdyż wyznawa achlasa Miloserdenstwi. Najwyższe obdziwuchodną własność stworzytele a wykupitele, a gdyż przywadzi ludzi k pramenum spasitolowa Miloserdenstwi, które sama strzeży a sprawuje. W tomto ochledu ma nesmierny wyznam neustále rozimani o Božím Słowie, a především uvědoměla a zrala účast na Eucharystii, a svatosti pokání, czyli směrženi. Ježíš Kristus učil, že člověk nejen przyjma a zakousi milosrdenství od Boha, ale je powinien také sam prokazovat milosrdenství druhým. Dla uslovení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Człowiek ma tociś przystęp k miloserdne lasce bocha, k jeho do te miry, do jakia se sam wnicznie promieniuje w duchu podobne laski k bliżniemu. Amen.